RealPolish.pl Your Polish Language Online Resource Witam, słuchacie podcastu RealPolish.pl Temat dzisiejszej audycji to pogoda.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 Pogoda w Polsce jest dosyć kapryśna, czyli jest dosyć zmienna. Kapryśny to znaczy taki, który kaprysi, czyli często zmienia zdanie. Dzieci często są kapryśne, raz chcą tego, raz chcą tamtego i dlatego właśnie Czasami na pogodę mówimy, że jest kapryśna, czyli taka, która często się zmienia. Raz jest ciepło, raz jest zimno, raz pada deszcz, a raz świeci słońce. Ostatnio jest tak, że jest bardzo, bardzo gorąco. Jest około 34 stopni, naprawdę gorąco, ale za to wieczorem Prawie codziennie jest burza e, Ostatniej nocy była bardzo duża burza Czasami podczas burzy pada e, nie tylko deszcz Ale pada również grat Co to jest grat? Grat to są kulki lodu Nie wiem czy w waszych krajach e, również czasami pada grat Myślę, że tam, gdzie jest chłodno, tak jak w Polsce, często może się to zdarzyć, ale w ciepłych krajach myślę, że grat ani śnieg nie pada. Taki grad może być powodem wielu szkód. Wyobraźcie sobie, że takie kulki lodu czasami w wielkości nawet kurzych jajek spadają z nieba, na ziemię. To naprawdę nieprzyjemne. Wiele wtedy jest potłuczonych samochodów, ponieważ takie kulki robią wgłębienia w karoserii samochodów. Czasami mogą zbić szybę, ale widziałem w telewizji, że takie kule gradowe mogą nawet rozbijać dachy. Robią w domach dziury, Robią naprawdę dużo zniszczeń. Wiele upraw jest zniszczonych przez grad, i rolnicy naprawdę mają wtedy duże zmartwienie, ponieważ taki grad może doprowadzić do wielu, wielu zniszczeń. Oczywiście deszcze również e, takie duże są niebezpieczne. Oczywiście deszcz jest potrzebny, ponieważ inaczej byłaby susza, ale takie wielkie deszcze, codzienne deszcze powodują, że często rzeki wylewają i mamy wtedy powódź, następne zmartwienie. Właśnie ostatnio na południu Polski, w Niemczech, tam w okolicy, gdzie... Mamy granicę polsko-czesko-niemiecką. Tam często są powodzie, ponieważ tam zbiega się wiele rzek i te rzeki wylewają, gdy jest za dużo wody. Wtedy właśnie mamy powódź. Pamiętam, że 3, chyba 3 albo 4 lata temu była wielka powódź w Polsce i przez Warszawę Również przechodziła tak zwana fala powodziowa, czyli w tym czasie rzeka Wisła była bardzo, bardzo wysoka. Najczęściej, na szczęście Wisła w miejscu gdzie ja mieszkam ma dość wysokie wały i nie wylało się poza wały, więc... Nie było tutaj powodzi, ale część e, miasteczek, część wiosek e, w okolicach Warszawy było wtedy zalanych. Dzisiaj w Warszawie jest ciepło, ale jest też duszno. Mówimy, że jest duszno, kiedy nie możemy oddychać. Jeśli jest nam duszno, to znaczy, że z trudnością oddychamy. Jest wtedy wiele wilgoci w powietrzu i jest trudno oddychać. Jest duszno. Jeśli ktoś jest chory i ma kłopoty z oddychaniem, to mówimy, że ma duszności, ponieważ ma trudności z oddychaniem. Jeśli ktoś się dusi, to znaczy, że nie może oddychać. Zatem dziś w Warszawie jest duszno i naprawdę trudno się oddycha. Jest ciepło, ale nie ma czystego nieba. Na niebie są chmury i przez chmury e, słońce prawie nie przebija. Nie ma czystego niebieskiego nieba, tylko na niebie są chmury. Myślę, że dzisiaj wieczorem znowu będzie padało. Często jeśli jest tak duszno, to później za kilka godzin jest burza. W czasie burzy oczywiście biją pioruny. Biją pioruny i słychać grzmoty. Jobi, mój pies, nie lubi kiedy słychać grzmoty i wtedy najczęściej chowa się w jakieś ciche miejsce gdzieś pod stołem a czasami idzie do łazienki ona nie lubi kiedy są grzmoty kiedy walą pioruny w czerwcu i w lipcu często w Polsce są burze później w sierpniu Pogoda najczęściej poprawia się i jest dużo słonecznych dni. Niebo najczęściej jest wtedy niebieskie, czyste, nie ma chmur i wtedy jest naprawdę gorąco. Często jest powyżej 30 stopni. Taka pogoda... Oczywiście bardzo podoba się wszystkim turystom, bo wtedy można odpoczywać na świeżym powietrzu, można kąpać się w morzu. Bałtyk nie jest bardzo ciepłym morzem, ale w sierpniu woda już jest wystarczająco ciepła, żeby można było się w niej kąpać. Można również kąpać się w jeziorach. Na Mazurach mamy bardzo dużo Pięknych jezior Oczywiście Taka słoneczna pogoda Również podoba się Rolnikom Bo właśnie w sierpniu Trzeba zbierać zboże I zboże Powinno być suche Na szczęście W sierpniu rzadko pada I jest Bardzo słonecznie Po sierpniu przychodzi wrzesień i jest to tak zwane babie lato lub polska złota jesień wtedy jest naprawdę pięknie dlatego, że nie jest bardzo gorąco w dzień jest około 25 stopni jest piękne słońce, ale drzewa są już bardzo kolorowe, liście są żółte, czerwone, brązowe i jest naprawdę bardzo ładnie. We wrześniu prawie nigdy nie jest duszno, prawie y, nigdy nie ma burz, jest słonecznie y, i dosyć ciepło, ale jest czym oddychać, ponieważ prawie nigdy nie jest duszno. Ja bardzo lubię wrzesień, szczególnie początek września, środek września jest bardzo przyjemny. Jeśli będziecie wtedy w Polsce, to zapraszam Was w góry. W górach jest wtedy naprawdę pięknie, ponieważ widać wszystkie kolory drzew. Nie ma już tyle turystów, dzieci już są w szkołach, także na szlakach. Nie jest tłoczno. Zapraszam Was we wrześniu w góry. Jest naprawdę pięknie. W Tatrach, w Bieszczadach, w Karkonoszach, w Pieninach. We wszystkich polskich górach jest naprawdę ślicznie we wrześniu. W te, we wrześniu w górach pada najmniej deszczów. Jest najmniej opadów. Także naprawdę opłaca się wyjeżdżać w góry właśnie we wrześniu. Ponieważ w październiku robi się już powoli coraz bardziej deszczowo, liście już zaczynają opadać i jest coraz więcej szarych dni. Najwięcej szarych dni jest chyba w listopadzie i w grudniu. W listopadzie i w grudniu dzień skraca się bardzo szybko. Noce są coraz dłuższe, a dnie coraz krótsze. Robi się coraz bardziej zimno. Często w nocy już przychodzi mróz, ale bardzo dużo pada i jest naprawdę nieprzyjemnie. Słońca jest jak na lekarstwo, naprawdę bardzo, bardzo mało. Po grudniu przychodzi styczeń i w styczniu zaczynają się już naprawdę srogie mrozy. Jest mróz, jest zimno, często jest śnieg, ale czasami zdarzają się takie ładne, słoneczne, zimowe dni. Ostatniej zimy nie było zbyt dużo takich dni. Często było szaro, ale czasami w zimę. Trafiają się takie ładne dni. Szczególnie w lutym bywają takie słoneczne, mroźne dni. Wtedy bywa tak, że jest nawet minus 20 stopni mrozu. Jest naprawdę, naprawdę zimno. A, ale jeśli jest słońce, to jest wtedy przyjemnie. Jeśli jest śnieg, można uprawiać narciarstwo, można jeździć na sankach. I jest fajnie. Oczywiście w mieście trochę to się odbiera inaczej, ponieważ trudno jest wtedy uruchomić samochód, trudno jest się poruszać po mieście, bo wszystko jest zasypane. Nie jest to tak przyjemnie jak na przykład w górach. Na szczęście później przychodzi marzec, dni stają się coraz dłuższe, Robi się cieplej, śniegi puszczają, lody puszczają i mamy tak zwane przedwiośnie. Powoli zaczyna się topić śnieg, a w kwietniu z reguły nie ma już śniegu, zaczyna robić się zielono. Padają ciepłe, wiosenne deszcze, zaczyna robić się zielono, jest coraz więcej słońca. Po kwietniu jest maj, a w maju jest często piękna pogoda, często jest słonecznie. Jeśli pada deszcz, to jest to ciepły deszcz. Robi się bardzo zielono. Wiele drzew wtedy kwitnie. Zaczynają kwitnąć w kwietniu i kończą kwitnąć w maju jest mnóstwo kwiatów na drzewach szczególnie na drzewach owocowych no i wtedy już możemy naprawdę cieszyć się słońcem po maju mamy czerwiec i w ten sposób obiegliśmy cały rok, właśnie teraz był czerwiec teraz kończy się czerwiec w tym roku w czerwcu, tak jak mówiłem, dużo padało. W czerwcu ogólnie dużo pada, jest dosyć ciepło. Mieliśmy dużo ciepłych dni, ale też dużo deszczy. Słuchajcie, na dzisiaj myślę, że to już wszystko. Myślę, że będziecie już teraz mogli łatwiej rozmawiać o pogodzie. Poznaliście trochę nowych słówek związanych z pogodą, związanych ze zjawiskami atmosferycznymi. Jeśli macie jakieś pytania, proszę zadawajcie mi je w komentarzach. Zapraszam również na moją stronę na Facebooku. Tam również możecie zadawać mi pytania. Piszcie do mnie, dajcie mi lajka, jeśli lubicie moje podcasty. I cóż, zapraszam Was bardzo serdecznie na następną audycję. Zapraszam Was na moje podcasty po polsku. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Jak zawsze mówił do Was Piotr. Cześć, papa. Pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji, zapraszam na realpolish.pl.